Historie niedoskonałe z podcastu Manipulacje bez przytomnością. Kiedy dziewczyny poszły, usiadła w zamyśleniu na stołku obok pieca i zajęła się ponownie cerowaniem. Sprawna ręka szybko łatała nitką płótno, mimo że myśli Aliny skupiły się teraz na zupełnie innych sprawach. Tak zastał ją Martyn, który jak zawsze energicznie otworzył drzwi, wchodząc do izby. Alinka aż podskoczyła. Brrr, jak zimno! Odezwał się głośno, stawiając na stole wiadro z rybami. Ledwą coś złowił. Szczęście, że Barty też wybrał się dziś na łowisko, to dorzucił mi trochę, co by się dzieciaki najadły. Przyszykuj no rybki, Alinka! Komenderował, rozdziewając się. Alina niemrawo podniosła się ze stołka i w zamyśleniu chwyciła wiadro. – A coś ty taka nieswoja, Alina? – Martyn zauważył jej dziwny nastrój. – Co? – A, nic, nic. Dobrze, że jesteś. Już się zabieram za to. Alina otrząsnęła się z zadumania. – Ej, Alina! Przecie widzę, że coś się stało. Gadaj no mi tu zaraz. A stało się, Alina zupełnie zmieniła teraz ton. Tylko że ja nic ci nie powiem. Gadaj, że babo, widzę przecież, że co cię gryzie. Martyn nie odpuszczał. Ty sobie lepiej pogadaj z boguśką. Chwyciła okrycie i wyszła gwałtownie z chałupy po dzieci, które bawiły się w stodole. Martin stał z otwartymi ustami, zaskoczony tym zachowaniem. Pomyślał, że musiało stać się rzeczywiście coś poważnego, skoro Alinka jest aż tak poruszona. Postanowił na razie do tego nie wracać i kiedy przyprowadziła już dzieci, zagadnął ją na zupełnie inny temat. Dopiero gdy dzieciaki już spały, podszedł do niej, kiedy siedziała przy kominku. Usiadł obok, objął ją w pasie i zagadał. No, gadaj teraz. O czym to mam pogadać z Bogną? Alinka milczała, wpatrując się za wzięcie w ogień. Chwycił w swoją jej dłonie i zaczął głaskać uspokajająco. Alinka, Bogna to była. Ja nic ci nie chcę mówić. Powiedziałam Boguśce, żeby sama się z tobą w tej sprawie rozmówiła. Ona nabruździła, to niech sama sobie teraz układa, jak jej się tak podobało. Co ona znów wymyśliła? Co wymyśliła? Co wymyśliła? Już tym razem to się szczególnie nam popisała. Już lepiej wymyślić to nie mogła. Więc wymyśliła coś okropnego. Na pewno cię mocno tym zdenerwowała. Martin po tylu wspólnych latach wiedział już, jak niepostrzeżenie ciągnąć Alinkę za język. Też się zdenerwujesz, jak ci powie, że się od nas wyprowadza? Ostatnie słowa wypowiedziane zbyt głośno wybuchnęły w żałosny płacz. Martyn głaskał łukającą Alinkę po głowie i sam starał się przyswoić usłyszaną właśnie nowinę. Trwali tak kilka długich chwil, podczas których Alina zwolna uspokajała się w swoim płaczu. Kiedy podniosła głowę z kolan Martyna, odważył się ją zapytać. Bogna wyprowadza się do tej bianki, tak? Tak. Były tu dzisiaj obie i tak właśnie powiedziała. Alinka, to przecież dobrze. Do, dobrze? Cieszysz się, że Bogny u nas już nie będzie? Nie cieszę się, że jej u nas nie będzie, tylko że ona wreszcie coś sobie znalazła. Czasem wieczorami mówiła mi, że czuje się dla nas ciężarem. I choć dobrze jej z nami, to przykro, że mieszka tu ciągle kątem, zamiast mieć swój własny dom. Alinka, ciesz się jej szczęściem. Bogna nie jest już dzieckiem a ty ciągle tak na nią spoglądasz. Minęło już sporo czasu od chwili, gdy z nami zamieszkała. Alinka, wiesz, że za mąż tu za kogo wyjść nie miała. To dobrze, że zjawiła się tu ta Bianka. Bogna się z nią zaprzyjaźniła. Jedna drugiej potrzebuje i razem będzie im raźniej. Alinka, ty jesteś mądra. Na pewno to zrozumiesz. Ale przecież ja nigdy jej nie mówiłam, że jest tutaj ciężarem. Ja ją jak swoje dziecko pokochałam. Ale ona nie jest twoim dzieckiem Alinka i ma prawo iść gdzie chce. Pomyśl lepiej, jak im teraz pomóc. Wiesz czego im tam w tym lesie potrzeba? Nie wiem. Pewnie wszystkiego. Naszykuj, co możesz. Pojadę do nich jutro z samego rana i zawiozę. No nie martw się już. Pogłaskał ją po policzku, z którego staczała się ostatnia spóźniona łza. A teraz chodź, trzeba kłaść się spać. Podcast Manipulacje bez przytomnością.